To są informacje Polskiego Radia 24. Misja Artemis II wróciła na ziemię. To początek powrotu człowieka na księżyc. Impas wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa. Nowi sędziowie pojawili się w pracy, ale nie wszyscy zostali do niej dopuszczeni. Węgrzy zdecydują jutro o przyszłości kraju. Powiemy, jaki wpływ na wynik wyborów nad Dunajem może mieć specjalna ordynacja. Minęła 6. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Historyczna misja wokół Księżyca dobiegła końca. Astronauci, którzy znaleźli się najdalej w historii w przestrzeni kosmicznej, wrócili na Ziemię. W nocy statek kosmiczny Orion 2 bezpiecznie wodował u wybrzeży San Diego.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 Co dalej z nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego? Wczoraj odwiedzili swoje miejsce pracy, ale tylko dwoje z nich dostało osobne gabinety i listę spraw do rozpatrzenia.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 Polskie Radio. Sondaże dają węgierskiej opozycji zdecydowaną przewagę, jednak eksperci wskazują na poważny problem. Jutro nad Dunajem odbędą się wybory parlamentarne. Rządzący krajem nieprzerwanie od 16 lat premier Viktor Orban może utracić władzę. Jednak to nie będzie takie proste. System wyborczy na Węgrzech jest tak skonstruowany, że nawet kilkuprocentowa przewaga opozycji nie oznacza jej wygranej, mówił na naszej antenie europeista profesor Kamil Zajączkowski. Można mieć przewagę i to, co sondaże pokazują, w zasadzie już od kilku miesięcy, przewagę opozycji na Węgrzech, to nie jest to same i to nie oznacza zwycięstwa, więc ja bym był bardzo ostrożny z mówieniem, że opozycja już te wybory wygrała. Na Węgrzech wyborcy oddają dwa głosy, jeden na kandydata bezpośredniego, drugi na listę partyjną. Jednak w 106 ze 199 mandatów parlamentarnych przyznawanych jest w okręgach bezpośrednich, w których wystarczy przewaga jednego głosu. Śledzimy z uwagą wydarzenia na Węgrzech. Program specjalny poświęcony głosowaniu rozpocznie się na naszej antenie jutro o godzinie 22.00. Do poniedziałku obowiązują nowe ceny maksymalne paliw. Za benzynę bezołowiową 95 płacimy 6,14 zł za litr, najmniej od początku programu ceny paliwa niżej. Litr diesla to maksymalny wydatek rzędu 7,68 zł. Choć niewielkie obniżki na stacjach są zauważalne, to kierowcy czekają na bardziej radykalne i długotrwałe spadki ceny.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 Pakiet CPN nie obejmuje autogazu. Ceny paliw wyliczane są przez resort energii na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na krajowym rynku. To były informacje Polskiego Radia 24. Do godziny ósmej obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. Najzimniej jest obecnie na Podkarpaciu i na Pomorzu. W lesku odnotowano minus 3,5 stopnia. Mróz utrzymuje się także w kujawsko pomorskiem i na południowym wschodzie. W ciągu dnia niemal wszędzie na termometrach dwucyfrowe wartości. chłodniej jedynie na wybrzeżu i w górach. Przelotny deszcz możliwy na wschodzie. Klimat. Smok spowija Grudziąc, Otwock, Kalisz, Radomsko, Rybniki, Jastrzębie, Zdrój. Nieco lepiej oddychają mieszkańcy Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Mośinę. Na północy jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Niespełna 5% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Po południu będziemy mieć do dyspozycji nadmiar prądu. Klimat. 6 minut po godzinie 6.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 Niewyspany mózg działa jak niewydolne lotnisko powiedziała Zuzanna Dąbrowska zapowiadając swoją dzisiejszą rozmowę No cóż, nie wiem jak się o tej porze do tego odnieść, ale coś jest na rzeczy Szczegóły po godzinie 10 Jest sobota, 11 dzień kwietnia to jest 101 dzień roku Słońce w znaku Barana wzeszło dziś o 5. 49, a zajdzie 26 minut po godzinie 19 dzień będzie trwał 13 godzin i 37 minut Imieniną obchodzą Filip, Jaromir, Leon i Marek Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Witają Państwa serdecznie Ewa Lipowicz, Aleksandra Augustynia, Kelder Pedorenko i Jakub Kukla. Dzień dobry. Kłaniamy się nisko, zostajemy z Państwem do godziny 12, a rozpoczynamy nasze spotkanie od kalendarium historycznego. halo. halo. tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to babam. my naród. We, the Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie! KALENDARIUM HISTORYCZNE 11 kwietnia w roku 1079 zmarł święty biskup Stanisław Zeszczepanowa, jeden z głównych patronów Polski. Według legendy miał zostać zamordowany przez samego króla Bolesława Śmiałego za zdradę stanu. Sprawa osnuta jest mrokiem tajemnicy, przerażenia nawet, które musiało zapanować na ówczesnym dworze i w całej Polsce, zakłopotania, no i powiedzmy sobie szczerze, kompromitacji autorytetu królewskiego że sam będąc pomazańcem bożym nie powinien był drugiego pomazańca za żaden grzech cieleśnie karać. Przypomniał profesor Wojciech Wałkowski. W roku 1923 Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło i uchwaliło kluczowy dokument – opinię w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Była to ważna inicjatywa, która przyspieszyła prace legislacyjne nad uregulowaniem radiofonii w odrodzonej Polsce i otworzyła drogę do powstania Polskiego Radia. Właśnie z tego powodu dziś obchodzimy Polski Dzień Radia. Siła radia polega na tym, że ono nauczyło się być takim towarzyszem życia. Telewizja trzeba jednak trochę oglądać. Gazety trzeba wziąć do ręki, usiąść i czytać. Natomiast radio można słuchać jako medium towarzyszącego różnej aktywności. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy pracę online, pracę domową. Czy to pracę, czy naukę, czy więcej przebywa się w domu, to wtedy radio jest rzeczywiście substytutem kontaktu. Uważa medioznawca dr Maciej Mrozowski. 100 lat temu powstał Polski Związek Szachowy. Zadaniami organizacji był rozwój i popularyzacja szachów, kierowanie życiem szachowym w Polsce, reprezentowanie interesów naszych szachistów poza granicami kraju, a także organizowanie turniejów o Mistrzostwo Polski. Dziś 85. rocznica urodzin perkusisty i współzałożyciela zespołu Breakout Józefa Hajdasza. Brał udział w nagraniach trzech pierwszych albumów grupy. W latach 80. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie działał w środowiskach polonijnych. 11 kwietnia 1943 roku Agencja Transocean poinformowała o odkryciu w Katyniu masowego grobu ze zwłokami 3000 polskich oficerów. Jestem emerytowanym oficerem armii amerykańskiej. Patrzyliśmy jak doktor medycyny sądowej badał zwłoki i ustalał, że każde miały otwór od kuli w tyle czaszki i rany wylotową w kości czołowej, znacznie większą, przez którą wyleciał mózg. Była to pierwsza oficjalna informacja dotycząca zbrodni katyńskiej. Dziś 55. rocznica śmierci pianisty, pedagoga i publicysty profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Nie jest łatwo mówić o sobie samym, człowiekowi, przywykłemu, do wypowiadania swojej osobowości wyłącznie wyprawianej przez siebie sztuce. To co pianista chce powiedzieć innym, zawiera się chyba całkowicie w muzyce przekazywanej przez niego chętnemu audytorium. Słowa między nimi nie są potrzebne. Był jednym z inicjatorów zorganizowania Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jego uczniami byli m.in. Halina Czerny-Stefańska, Jan Ekier, Roman Jasiński czy Wacław Kisielewski. 55 lat kończy dziś Tomasz Golob, jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii, zarówno w kraju jak i za granicą. Jest siedmiokrotnym mistrzem świata na żużlu, jeden raz indywidualnie oraz sześć razy z drużyną. Bracia Pawlicy, Bartek Zmarzlik, Dudek i jeszcze wielu innych to jest przyszłość tego sportu, więc oby jak najwięcej tych rzeczy dla nich, pozytywnych tych zwycięstw. Życzył następcom na żużlowych arenach. W roku 1990 Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury. Tym samym został zlikwidowany Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który był jedną z najważniejszych instytucji PRL. Cenzura stosowała zapisy, to był taki język cenzury, zapis na nazwisko, zapis na jakąś powieść i tak dalej. W ten sposób regulowała i kontrolowała stan rzeczy w literaturze polskiej w kraju. Przybliżał pisarz Marek Nowakowski. Ustawa weszła w życie 6 czerwca tego samego roku. Ćwierć wieku temu w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Australia pokonała Samoa amerykańskie 31 do 0 odnosząc tym samym najwyższe zwycięstwo w historii międzypaństwowych meczów piłkarskich. W roku 2013 zmarł wirusolog i immunolog Hilary Koprowski. Był twórcą pierwszej na świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę hajnego Medina. Tak sobie myślałem, jak można immunizować przeciwko polio i dlaczego nie można byłoby zastosować zarazka żywego, osłabionego. Po II wojnie światowej przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie stworzył fundację wspierającą rozwój nauki w Polsce oraz polsko-amerykańską współpracę naukową. Cztery lata temu zmarł muzyk Jacek Budyni szymkiewicz założyciel i lider alternatywnego zespołu Pogodno. Uczysz mnie codziennie jak się łapać słowa i pokazujesz jak mam nie zwariować, ale mi to nie przeszkadza. Ja z tym zdaniem się nie zgadzam. Kalendarium historyczne. Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po godzinie szóstej. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam na nasze weekendowe spotkanie. A zaczniemy je od wizyty w podwarszawskim Konstancinie. To właśnie tam pojawił się Patryk Michalski. Tuż o świcie i razem z Danielem Petryczkiewiczem, przyrodnikiem i fotografem sprawdzali co dzieje się o tej porze dnia i jak to jest obcować z przyrodą, ale tak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 Tylko właśnie chodzi o to, żeby się nie dawać temu ponieść od razu pięknie. Myszołów się odzywa w tej chwili gdzieś za nami. Myszołowy mają gniazdo po tamtej stronie lasu. No i słychać jak, jak lata poluje.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 Macie i weźcie ze sobą raczej otwarte serce i otwarty umysł i swoje zmysły niż jakiś ekwipunek. To co ja bym teraz zaproponował, bo przechodzimy koło Tamy Bobrowej, to przeprowadzę cię na drugą stronę tej Tamy Bobrowej posłuchamy chwilkę tego lasu, co? Przeprawiamy się zatem super miejsce. To tak a propos tego, że nie trzeba gdzieś nie wiadomo, gdzie daleko jechać. Już widzę, że to te kosta. tego kosa. kosa. Tak. Tak, tak. Tutaj... Jesteśmy w takim, w takim zagajniku tak, mamy, mamy tutaj bardzo ciekawe miejsce, które bardzo właśnie lubią, y, lubią taki, bo to jest y, jakaś taka mieszanina. To jest tarnina, jakaś dzika śliwa. Nad nami wysoko rosną y, topole osikowe. No już tak, słyszymy sikorki, tutaj obok nas urzęduje kos. Gdzieś tu widziałem czubatkę i, yy, i tę sikorę ubogą. Nad nami sójka udaje myszołowa. <śmiech> to nie trzeba że żeby nie dać się nabrać. Sujki są podobnie jak, jak te, jak szpaki, udają bardzo dużo różnych innych odgłosów. Słyszymy dzięcioła dużego, który yy, sobie bębni. To tutaj jakaś sujka tak kwiczy nad nami, udaje, nie wiem, próbuje nas może odstraszyć być może, albo dyskutuje z jakąś inną. Tyle życia jest, nie? I tyle po prostu słyszymy Słyszymy ptaków. W czasie rady. Tak, w czasie rady i to jest, tak, jest wspaniałe. No i poszli w las, ale spokojnie znaleźli drogę do domu. Drogę do domu znajdą także ci, którzy niebawem pojadą do Gruzji. Najpierw pojadą, a potem wrócą. 17 kwietnia grupa ośmiu weterynarzy i dwójka wolontariuszy wyleci z Okęcia do Gruzji. Kastrować bezdomne psy, a także koty. To druga, międzynarodowa akcja kastracji bezdomnych psów w Gruzji. A więcej o akcji opowiedziała Barbara Betkowska-Cela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 łatwiej, bo ta pierwsza była naprawdę, naprawdę trudna. Bez bieżącej wody, bez prądu i prowadzenie zabiegów, nosząc w wiaderkach wodę, to, to naprawdę była akcja dla silnych, twardych i wyjątkowych ludzi. Weterynarze za darmo w spartańskich warunkach będą przeprowadzać takie zabiegi, a wolontariusze będą te psy wyłapywać i odwozić je po zabiegu w to samo miejsce. Myślę, że ktoś, kto podejmuje się takiego zadania, musi mieć dobre Serce, ale też umieć zapanować nad emocjami. A ja życzę Państwu miłego dnia. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Autopromocja.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 Autopromocja. A na razie jest 29 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo poranka w Polskim Radiu 24. Zakładam, że czasem Państwo się zastanawiają, na przykład co wspólnego z powstaniem styczniowym miało plemię wojowników z gór Algierii. Albo czy Napoleon III mógł był uratować polski zryw. I dlaczego prywatne ambicje i polityczna rywalizacja okazały się ważniejsze niż walka o wolność. Swoją drogą brzmi znajomo, prawda? O tym wszystkim w magazynie Turbo Historia opowiada. Dał dr Kamil Kartasiński, historyk i autor książki Kampania Żławów śmierci, Miechów, chrobesz grochowiska 1863. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Dlaczego Żuławi śmierci? Ano Żuławi śmierci, to proszę Państwa, jest taka niezwykła jedno, jednostka powstania stoczniowego, którą można troszkę nazwać komandosami pierwszego okresu walk powstańczych, a mianowicie powstali oni w początku pod koniec stycznia roku 1963, w wojcowie, to jest niedaleko Krakowa, a dowodził nimi francuski oficer Franciszek Roe. Francuz znał już dosyć dobrze polską mentalność, bo w latach 50. XIX wieku przybył do Krakowa, gdzie uczy języka francuskiego, ale był również taką niespokojną duszą, bo jako były wojskowy francuski, wracał do swojej ojczyzny, potem wracał na ziemię i tak właściwie można powiedzieć, że żył w różnych światach wojskowych, a kiedy pod, roku, pod koniec roku 62 po raz kolejny powrócił do, na ziemię polskie. Trafi nawet na chwilę do Warszawy, no to chciał kontynuować taką naukę języka francuskiego, co czyni w latach 50. To się mu jednak nie udało, bo zobaczył, że młodzież bardziej się garnie do szabli, do karabinu, do kosy, niż do pióra i uczenia się języka Napoleona. No i na podstawie tego, jeszcze przemieszczając się z Warszawy do Krakowa, stworzył oddział, który później no, wykazał się bardzo taką wielką walecznością w boju i do dzisiejszego dnia myślę, że stanowi taki jeden z symboli Powstania Styczniowego, bo przecież, proszę Państwa, charakterystyczne czarne mundury, czerwony fez, czy biały krzyż na piersiach, no robił wrażenie i młodzież bardzo chętnie chciała uczestniczyć i być częścią tego niezwykłego oddziału, ale francuski oficer zawsze stawiał na jakość, nigdy na, na ilość i tym samym na przykład w obozie Wojcowie było raptem ich około 160, choć ochotników było całkiem sporo, a na jeden z nich późniejszy, też taka ciekawa postać Filip Sambra kachane, przybył do ojcowa i mówił, że miał ze sobą 8 sztuk broni. Był bardzo pożądaną partią, ale gdy zobaczył żławi, no, tylko do nich po prostu chciał wstąpić. No i żławi śmierci podczas swojego krótkiego, ale intensywnego szlaku bojowego walczyli w bitwie pod miechowem, chrobrze czy grochowiskami. Miechów i chroberz to są na pewno jedne z takich najsłynniejszych bitew początku postania styczniowego, no w którym żławi wykazali się sporą odwagą. A poświęceniem, ale też musimy to raz opowiedzieć. Niestety straty, które ponosili, były bardzo krwawe, bo w myśl przysięgi, zwyciężej albo zgiń, ponosili tą stratę duchową i fizyczną, bo bardzo często ginęli na polu bitwy. No i sami żoławi śmierci są też takim tematem, którym zajmuję się od wielu lat i poświęciłem ostatnimi czasu osobną publikację, która ukazała się na początku tego roku? No to jeszcze bardzo ważne pytanie, bo Żuławi nie byli przecież wymysłem Powstania Styczniowego. Ta tradycja miała już o wiele, wiele więcej lat i pochodziła, no właśnie, teraz sam się waham, z Francji, czy, czy bardziej należałoby powiedzieć, z francuskiej Algierii? Zdecydowanie bardziej z francuskiej Algierii, bo historia żuławów wiąże się z latami 30. XIX wieku, kiedy Francuzi dokonali podboju tego państwa. I jednym z takich ciekawych plemion, które walczyły z Francuzami było plemię żuława. I Francuzi patrząc i widząc jak to bardzo są waleczne jednostki postanowili wykorzystać taką naturę wojowniczą tego plemienia i stworzyć własne oddziały, które nazwali później oddziałami żławu. To była taka lekka piechota, która miała być posyłana wszędzie tam, gdzie bardzo jest ciężko oraz trudno na froncie. I pierwszy taki chrzest bojowy żławów francuskich w ramach właśnie armii francuskiej jest w wojnie krymskiej, a dokładnie w oblężeniu Sewastopola w latach 50. XIX wieku. No i co ciekawe, być może francuski oficer Franciszek Rożbrun, o którym wspominałem, twórca żoławu śmierci, brał udział w kampanii krymskiej i być może miał już wtedy zetknięcie się żławami. No mówię tutaj być może, ponieważ nigdy nie udało mi się tego potwierdzić w Jeden z brytyjskich dziennikarzy, który był reporterem wojennym czasopostania styczniowego, wspominał o tym, że Franciszek Rożbrun faktycznie mógł być w oddziale żoławów francuskich, no ale to oczywiście też nawiązuje do tego, że no Skoro Francuz stworzył żławów polskich, no to czemu nie miałby też nawiązywać do tych żławów francuskich? Ale warto również powiedzieć, że żławi były taką formacją, na podstawie której później podstawały. Armię tworzyły własne, bo mamy na przykład Żołów Papieskich, powstali również żoławi, którzy walczyli w czasie wojny domowej w USA po stronie Konfederacji oraz po stronie Unii. No i sama historia tej jednostki jest bardzo długa, bo właściwie sięga aż lat 60 XX wieku, kiedy jednostki francuskich Żołów zostały rozwiązane, kiedy Algeria uzyskała niepodległość. Mamy bardzo ciekawe powiązania polsko-francusko-algierskie. No to w takim razie pewien paradoks pan zresztą bardzo mocno to zaznacza w swojej książce, bo z jednej strony mamy do czynienia z formacją... Elitarną z formacją, którą pan nawet nazywa no, takimi komandosami powstania styczniow styczniowego. Mhm. Formacją stworzoną przez francuskiego oficera na wzór kolonialnych francuskich oddziałów. A jednocześnie pisze pan o tym, że historia żuławów to jest doskonały sposób na takie uniwersalne opowiedzenie w ogóle o powstaniu styczniowym. O przebiegu, problemach, wyzwaniach, o tych wszystkich zawirowaniach, które mu towarzyszyły paradoks? Tak, jestem jest jakiś paradoks, bo oczywiście w historii Żoławu śmierci pokazuje się jak w soczewce wszystko to, co się wydarzyło w latach 63-64. Oczywiście to można powiedzieć bardzo dużo, ale postaram się tak w kilku słowach. Przede wszystkim chyba pokazuje takie główne cechy, że mamy w historii żoławów wielką waleczność, wielkie poświęcenie, ale również grę własne interesy, intrygi, zdrady, jak i również też postrzeganie powstania jakiego takiego sposobu na dobre dorobienie się, czy oczywiście odniesienie chwały nie ponosząc wielkich kosztów, no bo w przypadku, przypadku polskich żoławów śmierci na pewno taką najważniejszą postacią jest oczywiście Franciszek Rożbrun. W powstaniu styczniowym brało udział bardzo dużo ochotników z Europy, którzy walczyli w myśl zasady o wolność naszą oraz waszą i francuski oficer był jednym z nich. Ale warto też powiedzieć, że Rożbrun jako osoba, która była dobrym wojskowym i taka, która czuła duszę młodzieży tamtych czasów, to jednocześnie po pewnym czasie, szczególnie już po bitwie pod Grochowiskami, kiedy Langiewicz odnosi perusowe zwycięstwo i następuje całkowite rozwiązanie tego oddziału i żoławi śmierci również niestety przestają istnieć, no to Rożbrun wdaje się w takiej intrygi politycznej. To jest taki mało znany wątek, proszę państwa, bo wszyscy znamy Mirosławskiego, Langiewicza czy Traugutta, o którym wspominaliśmy. Ale właśnie nawet rożbrun w wyniku takiej pewnej intrygi, pewnych kół, które walczyły o władzę w tamtym okresie po schedę po Marianie Langiewiczu, no został nawet wybrany przez moment dyktatorem postania styczniowego. I to jest też taki ciekawy moment, który pokazuje jak po prostu w historii postania styczniowego, które często uczymy podręcznikowo, że jest to Branka, tysiące bitew i potyczek, pojawia się Romuald Traugu, czy też postać Magrabiego wielopolskiego, to brakuje takiego ujęcia ludzkiego, jak i również pokazania, że nawet przy tej szczytnej idealnej walce, którą nam serwują podręczniki, czy pokazuje jakaś polityka historyczna, no nie brakuje tego aspektu ludzkiego, gdzie obok szczytu Dość negatywnego. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale to muszę spytać. Rożbrun no, uległ jakimś podszeptom, nie wiem, stał się taką marionetką w rękach no, tych, którzy walczyli o władzę, ponieważ mieli pod ręką francuskiego oficera, który był no, owiany sławą i legendą, to postanowili go wykorzystać. To była jego inicjatywa, to była, no przepraszam za określenie, trochę taka sodówka, która w pewnym momencie być może temu oficerowi strzeliła do głowy? Jesteśmy w stanie to dziś rozstrzygnąć? Panie redaktorze, to wygląda tak, że właściwie łączą się tutaj te dwie cechy, o których pan powiedział. Bo faktycznie Rochebrun był tylko i wyłącznie sierżantem w armii francuskiej, a w czasie w obozie wojcowie, to jest jeszcze luty przed Bitwą Miechowską, otrzymał stopień pułkownika z władz powstańczych. Natomiast Langiewicz już na samym odchodnym w marcu 1963 roku mianował go na stopień generała. I proszę zauważyć, to bluskawiczna że... kariera. Tak, to jest tylko i wyłącznie miesiąc de facto służby w Wojsku Polskim powstańczym tamtego czasu, a Rożbron oczywiście był tylko sierżantem. To była osoba, która sprawowała się w boju, dobrze dowodziła w polu, potrafiła, na pewno miała taką charyzmę, która mm, sprawiała, że młodzież szła z nim w ogień, dosłownie w ogień, ale też jakby nie wycofywała się przed trudnymi zadaniami. Tam, gdzie było gorąco, tam również on był i... i te osoby, które pod nim walczyły wspominały po prostu wprost, że Rożbrun był tym duszem i sercem oddziału. A kiedy opuścił już oddział Żawów, to jest taki dosyć jego niezbyt chwalebny epizod po bitwie pod grochowiskami, no to bardzo wielu było zawiedzionych. No i też oddział Żawów w śmierci przestał de facto istnieć. To co już do książki o te szczegóły. A pyta pan o intrygę. Rozbrun na pewno był człowiekiem dosyć prostym i chyba też się wydaje, że lubił na pewno jakieś honory, lubił takie zwracanie na siebie uwagi. No i też dodajemy to, że chyba jest taka też polska mentalność że bardzo lubimy czasami, jak obcokrajowcy nas chwalą, jak to wspaniale opowiada nas o tym kraj ten i ten i inny. I podobnie było również z Rochebrunem, że ten tym Francuzie czasami widziano takiego może zbawcę, ale miał właśnie też tą mroczniejszą trochę taką sferę, bo bardzo łatwo ulegał wpływom, takim emocjom. I bardzo to ciekawe jest opisane, kiedy Rochebrun już musiał obejść się ze smakiem odnośnie dyktatury i wraca w pociągu, który ma go zaprowadzić do Paryża, wraca do swojej ojczyzny, to no tam spotyka jednego z przedstawicieli władz powstańczych i wyrzeka się na całą Polskę i na cały ruch, że będzie bardzo, ale to bardzo negował wszystkie te starania polskie na dworze francuskim, bo Polacy nie są godni wark o niepodległość. No i proszę zobaczyć, że jak on bardzo to szybko zmieniał takie zdanie, bo z jednej strony doskonały dowódca w polu potrafi pociągnąć młodzież, a z drugiej taki osoba, która szybko się bardzo obraża, no i daje się też wykorzystywać. I to jest takie ciekawe, że to jeszcze może kończąc ten wątek taki, co w książce, że pokazany jest jak w ta książka pokazuje tak wszystkie losy powstania stoczniowego, no to warto powiedzieć, że Rożbrun jeszcze próbował stworzyć oddział żałobu śmierci na nowo, taka trzecia reaktywacja po Miechowie, Grochowiskach, to mu się nigdy nie udało, ale właśnie już wtedy, jakby zasmakując tego takiego poczucia, że jest kimś ważnym, no to się bardziej skupiał na aspektach politycznych niż wodzowskich. I jeszcze jedna kwestia, na pewno Rochebrun nie do końca chyba rozumiał jeszcze realia polskiej walki powstańczej i wiele elementów z takiej regularnej armii francuskiej, które znał, chciał prowadzać w swoim oddziale. To mu się udawało, bo miał też osoby, które były bardzo zmotywowane i chciały walczyć. Ale też wiele powstańców mu wypłynęło, np. Władysław Będkowski, szef sztabu Langiewicza. jest Francuz... bardzo ciekawa postać. Oj tak, szef sztabu Langiewicza jest bardzo ciekawy, zostawił kapitalne pamiętniki. I też, co kiedyś mieliśmy okazję wspólnie porozmawiać. I co pan tak fajnie to powiedział, że on też bardzo, Będkowski, spajał ten cały ruch, bo na przykład partii Langiewicza było ty, tak wiele osobowości i musiała być osoba, która po prostu mogła być takim łącznikiem i wszystkie te pożary Mediatorem kasić. Mediatorem właściwie chyba można powiedzieć. O tak, dobre określenie. Mediatorem na pewno, bo nawet doszło takiej pewnej sytuacji z Roszbrunem, kiedy właśnie dykta... Roszbrun się określa tym ja mianem dyktatora, no to Będkowski do niego idzie, jak to jest taki piękny cytat, wyrżnowę mu bardzo przyjacielską radę, że to jest głupota. Co on czyni. No i Będkowski faktycznie był też taką osobą, która potrafił chyba w który mi się spotykał, widzieć w nich, w nich zarówno dobre, jak i złe strony i wykorzystywać te dobre do czynu powstańczego. No ale takie osoby są potrzebne, które często są aktorami drugiego planu, a bez których ci pierwsi aktorzy, jak powstał na Langiewicza, właściwie by nie istnieli. Mirosławski, Langiewicz, Traugut, no i Roże Brun. Na ile rzeczywiście na Powstanie Styczniowe warto też patrzeć przez pryzmat konkretnych postaci, konkretnych ludzi, osobowości, czyli tych ludzi, którzy rzeczywiście odcisnęli na nim największe piętno, to miało znaczenie? Ogromne. Ogromne miało znaczenie, bo Powstanie Styczniowe jest powstaniem osobowości i tak naprawdę, jak pan, Państwo by kiedyś chcieli badać historię Powstania Styczniowego, pojedziecie gdziekolwiek, to każda ziemia, każdy teren Polski, gdzie toczyły się walki postańcze, czy na przykład również na Litwie, Białorusi, czy obecnej Ukraiński, ma swoich bohaterów. I to jest też takie ciekawe, że Powstanie Styczniowe, jak to kiedyś określił jeden z moich kolegów, jest de facto powstaniem gminy. Chodzi o to, że ciężko jest znaleźć jednego bohatera, takiego głównego. No, oczywiście tutaj możemy go znaleźć pod tytułem Romal Traugut, który jest taką postacią, która naprawdę to spaja. Ale gdy państwo na przykład pojechali powiedzmy właśnie w okolice Krakowa, no to będzie obecny Langiewicz, będą obecni Żuławi. Ale pojedziemy na przykład na Lubelszczyznę, to już oczywiście tam bardziej może być legenda księdza Brzuski, Pojedziemy na Sandomierszczyznę, bardziej będzie związana postać Bicze na Moskali, Dionisego Czachowskiego, Pojedziemy bliżej Kujaw, no to jest na przykład Taczanowski, czy Edmund Kalier. To są naprawdę bardzo ciekawe, że, ciekawe losy tych osób. No i też pokazuje, jak powstanie stycznia miało taką przebogatą specyfikę, bo niech państwo zwrócą uwagę, że inaczej walczyli dowódcy, którzy na przykład byli w głębi Królestwa polskiego, czy głębi tak zwanych ziem zabranych, czyli tych ziem, które trafiły do Rosji w ramach zaborów Litwa, Białoruś, Ukraina Oczywiście się tak w skrócie. A inni byli na przykład ci. Ci, którzy walczyli bliżej granicy. I też coś ciekawe, rząd narodowy zdawał sobie sprawę, że walka musi się toczyć nie przy granicy, bo to umożliwia coś takiego, że łatwiej jest opuścić partię, łatwiej jest zmarnować te wszystkie pieniądze tak ciężko wydane, bo oczywiście kusi ta perspektywa, że można uciec za granicę austriacką, która wtedy oczywiście najbardziej była przyjazna, a należy po prostu walczyć w polu. No i co jest też takie ważne, że postańcy wspominali w swoich pamiętnikach, że po prostu ta charakter dowódcy, on też się dobrze prezentował, był taki, jak to oni wspominali, taka marsowa mina, surowy, to budził większy respekt, no i dzięki niemu mogli po prostu iść w ogień. I co jeszcze jest ważne, dowódca sprawdzał się, jeżeli dobrze znał teren. I na przykład taki Czachowski, o którym tu wspominałem, on tak był skuteczny w walce z Rosjanami przez kilka miesięcy po rozwiązaniu oddziału Langiewicza, pod którymi służył, że po prostu on znał teren. I to jest Drążkiewicz bodajże to wspomina w swoich pamiętnikach, że Czachowski potrafił, taka żmija, po prostu w każdy kąt wejść lasu i zaatakować Rosjan, bo on to wszystko po prostu to znał, a druga rzecz, wiedział, że z Rosjanami jest tylko i wyłącznie twarda gra. I podsumowując, kiedyś wyszła taka bardzo dobra praca pana doktora Karola Jadczyka, który opisał taką całą specyfikę dowódców powstańczych oraz partii. To zebrał badając 130 osób takiej charakterystyki. I to jest fascynująca też książka pokazująca to, jak to było zróżnicowane grono, jak różne miało wyszkolenie wojskowe in plus oraz in minus, ale przede wszystkim też jakie miały cechy charakteru, które powodowały sukces lub przegraną danej partii powstańczej. Z doktorem Kamilem Kartasińskim rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Jest 6.44. I zmieniamy temat, chociaż echa pewnych wątków też się w tej rozmowie pewnie pojawią. Mam na myśli polityczne ambicje i rywalizacje, o których mówiliśmy przed momentem. To wprawdzie dotyczyło drugiej połowy XIX wieku. My wracamy do wydarzeń aktualnych. Jesteśmy bardzo daleko od prawa, a bardzo blisko politycznych rozgrywek. Tak mówi mecenas Tymoteusz Paprocki, pytany o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnijmy, w czwartek sześcioro sędziów złożyło ślubowanie. Wczoraj pojawili się w siedzibie instytucji. Złożyli pismo do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego z prośbą o dopuszczenie do orzekania. Ten jednak przydzielił gabinety i listę spraw tylko dwojgu z nich. Pozostali nie mogą objąć swoich stanowisk ze względu na charakter ślubowania, które odbyło się w Sejmie bez obecności prezydenta. Zamieszanie w Trybunale Konstytucyjnym tłumaczył na naszej antenie mecenas Tymoteusz Paplowski, z którym rozmawiał Paweł Wojewódka. Mamy z tym wszyscy problem. Ja sięgnąłem do źródeł, ponieważ tak samo jak Prezydent Nawrocki nie jestem prawnikiem, jestem dziennikarzem, ale uważam, że czytać należy. No i przeczytałem na przykład to, że w historii prawa występuje to y, ślubowanie czy zaprzysiężenie wobec, wobec było króla, cesarza, ale też przysięgano w czasach przez wobec bogów, a w czasach chrześcijańskich wobec Boga. I wtedy ani Boga, ani bogów nie było, a przysięgano wobec cesarza czy króla pod nieobecność owych postaci przed przysięgającym. No i mamy problem. Myślę tak, że Wsłuchując się wypowiedzi polityków, jesteśmy bardzo daleko od prawa, a jesteśmy bardzo blisko politycznych rozgrywek pomiędzy, pomiędzy prezydentem a parlamentem, czy szerzej rządem. Bo myślę, że tak powoli porządkując, porządkując tą sytuację, która na pewno nie poprawia możliwości prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze prezydent. Po y, określonym rozstrzygnięciu Sejmu dotyczącym wyboru sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinien niezwłocznie, czyli tak naprawdę w ciągu kilku dni, tygodnia... No dwóch tygodni, zaprosić wszystkich sędziów i odebrać zgodnie z dotychczasową e, praktyką, zwyczajem, ale też tym, co wynika z konstytucji, e, aby sędziowie e, złożyli wobec pana prezydenta ślubowanie. Panie mecenasie, Natomiast... przepraszam, mm. że przerwę, ale wie pan o tym, że to sformułowanie niezwłocznie e, w różnych rozwiązaniach prawnych, dotyczących różnych spraw prawnych, no jest nadużywane. Nie tylko przez kancelarzy, Pana Prezydenta czy Prezydenta, ale również przez różne organy, które są zobowiązane do niezwłocznego załatwienia sprawy, a ta niezwłoczność może trwać miesiącami. To znaczy, myślę, że czas, aby, aby byśmy nie zajmowali się interpretacją słów, które interpretacji nie wymagają i mogę odróżnić słowo niezwłocznie w procesach sądowych, w których oczywiście tym jest, że określona ilość spraw w danym sądzie może sprawiać, że czekamy długi okres czasu na rozprawę, a inna sytuacja, w której prezydent niezależnie od swojego kalendarza powinien, powinien odebrać ślubowanie, Więc to niezwłocznie powinniśmy interpretować w taki sposób, do jakie określone organy państwa są powołane. Prezydent państwa, który został wybrany na urząd prezydenta, niezwłocznie, czyli w czasie szybkim, jest zobowiązany do tego, aby odebrać ślubowaniu od sędziów którzy których zadaniem jest orzekać w ramach Trybunału Konstytucyjnego. I teraz wracając do pierwotnej myśli. W momencie, w którym powinniśmy zgodnie z tak naprawdę ponad 30 lat praktyki wcześniej i funkcjonowało to w sposób prawidłowy, powinniśmy mieć do czynienia właśnie z uroczystością odebrania ślubowania. Nie, wi nie wiadomo dlaczego prezydent w sposób selektywny dokonuje wyboru w ten sposób, że dwóch, że dwóch wobec dwóch z sędziów znajduje czas i ślubowanie przyjmuje, a wobec pozostałych nie. I to jest dlatego i dlaczego rozpocząłem swoją wypowiedź od tego, że mamy do czynienia z pewnym rozegraniem politycznym? Dlatego, że jest to decyzja niezrozumiała, niczym nieuzasadniona, a jeżeli pan prezydent miał jakiekolwiek wątpliwości wobec nieskazitelności kandydatów, wspominając, czy w ogóle ma konstytucyjne uprawnienie do badania, czy też nie, to w moim przekonaniu powinien podjąć jakąkolwiek decyzję, w jakiejkolwiek formie prawnej czy aktu administracyjnego, w którym by postanowił, stwierdził czy podjął decyzję, czy w jakikolwiek sposób wskazałby, że e, nie zamierza z określonych przyczyn e, takiego ślubowania odebrać. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że prezydent jako organ e, państwa może również popełniać błędy albo prawo w sposób nieprawidłowy interpretować natomiast musi rozstrzygnąć to w taki sposób, aby można było to skontrolować, choćby nawet przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdziłby w określonym trybie na przykład, że prezydent nie ma uprawnienia do wydania postanowienia czy decyzji o tym, czy dany sędzia jest, czy też nie jest e, e, osobą, która może objąć urząd. Ale prezydent, uważam, celowo tego nie wykonał. Oczywiście kwestia interpretacji słowa wobec, e, mając historyczny rys, o którym pan redaktor powiedział. Można w ten sposób to upatrywać. Natomiast ja stoję na stanowisku, że jednak od złożenie, złożenie ślubowania wobec prezydenta oznacza jednak obecność prezydenta. I oczywiście będzie spór pomiędzy, pomiędzy prawnikami już jest dotyczący kwestii, co, co to oznacza. Natomiast ja mam wątpliwość co do prawidłowości, prawidłowości zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, że prawdopodobnie prezydent popełnił jednak delikt konstytucyjny nie wykonując woli i rozstrzygnięcia sejmu w zakresie wyboru natomiast nie może być tak że delikt czy nieprawidłowe zachowanie organu jest w jakikolwiek sposób konwalidowane i uzupełniane konwalidowane przez... proszę wyjaśnić naszym słuchaczom konwalidowane, konwalidowane czyli że poprzez czynność która również nie jest przewidziana w przepisach w przepisach prawa Następuje próba tego, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, bo problem całego, całej obecnej sytuacji i politycznej, bo oczywiście słyszeliśmy później głosy płynące z Pałacu Prezydenckiego mówiące o tym, że przecież Pan Prezydent nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania, tylko że właśnie tak jak Pan redaktor powiedział, że był jeszcze czas analizy nie wiadomo, nie wiadomo jakiej. To już są tylko i wyłącznie polityczne, polityczne argumenty, które finalnie prowadzą do pewnego chaosu i dezorganizacji prac Trybunału Konstytucyjnego, co widzimy dzisiaj. Natomiast problem braku wydaje się jednak moim oczywiście, to jest moje, moje, moje przekonanie, nieprawidłowego sposobu złożenia, złożenia przysięgi doprowadzi do sytuacji, w której wyobrażam sobie, że w przypadku zmiany, zmiany władzy przy kolejnych wyborach nagle większość parlamentarna stwierdzi, że jednak tych czterech sędziów, którzy y, przez określony czas na przykład będą wykonywali, y, będą wykonywali czynności Sejm większością głosów stwierdzi, że nie i na przykład powoła nowych, nowych sędziów, co doprowadzi finalnie w dłuższej perspektywie tak naprawdę do jeszcze większej destabilizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj mając na uwadze te wszystkie wydarzenia, które, których niestety jesteśmy świadkami w, w ostatnimi czasy, myślę, że nie taki był zamysł twórców polskiej, polskiej konstytucji oraz i tutaj szczególnie patrząc na pewne ruchy prezydenta okazuje się, że polskie prawo ma problem z rozwiązaniem sytuacji, być może nie mamy mechanizmów, które, potra, które powinny rozwiązać sytuację, w której jakiś z organów państwa nie przestrzega prawa. A tutaj należy spojrzeć na to, że początek obecnie całego problemu z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego jest właśnie wobec nieprawidłowego wykonywania prawa przez prezydenta Polski. Panie mecenasie, a były prezydent Andrzej Duda mm, komentuje spór o Trybunale Konstytucyjnym. W rozmowie na kanale Krzysztofa Szczuckiego na YouTubie powiedział, że obecny prezydent Karol Nawrocki nie może decydować o tym, od kogo przyjmie ślubowanie, a od kogo nie. Zaznaczył również, że głowa państwa jest w tej sprawie związana uchwałą sejmową. No to jest zaskakujące dość po dokonaniach pana prezydenta Dudy w sprawie Trybunału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 No więc tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna. Prezydent nie może wtedy mówić, o tym, przepraszam bardzo, państwo nie zdecydowaliście, tak? To, to, to, to, to nie ci, to tamci. Dlaczego powiedziałem, że zaskakujące zdanie pana byłego prezydenta Andrzeja Dudy? No bo prezydent Andrzej Duda no, przyłożył rękę do destabilizacji, do rozmontowania Trybunału Konstytucyjnego. W czasie pełnienia funkcji prezydenta przez Andrzeja Dudę w zakresie jego interpretacji prawa albo niektórych rozstrzygnięć, którego byliśmy świadkiem, rzadko się zgadzałem. Natomiast tym razem wyjątkowo zgadzam się w 100% z panem prezydentem Andrzejem Dudą w zakresie takim, co powinien uczynić prezydent Karol Nawrocki. i Myślę, że słuchając tej wypowiedzi nic dodać, nic ująć. Jeżeli pan pozwoli, to... Przypomnijmy, że ślubowanie przed marszankiem Sejmu zło złożyli sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, a także Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, A właśnie ta, ta dwójka ostatnia złożyła również przyrzeczenie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Panie mecenasie, to są, jak pan powiedział, rozgrywki polityczne, dyskusje kazuistyczne. Trybunał Konstytucyjny jest w stanie fatalnym, nie rozpatruje spraw obywateli, a mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego, że tak się w życiu złożyło, że moja mama i ja wiele lat temu złożyliśmy... Skargę Konstytucyjną i Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał naszą sprawę. Więc byłem jak gdyby czynnym uczestnikiem. Widziałem to od środka. I rzeczywiście to były czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny bardzo intensywnie pracował. I nie tylko rozpatrywał sprawy zgłaszane przez polityków, kluby partyjne, przez prezydenta. Rozpatrywał bardzo dużo spraw zgłoszonych przez obywateli normalnych Kowalskich. No a teraz... No przykro się robi. Problem braku funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, czyli z założenia takiego pierwszego sądu, który decyduje o sposobie funkcjonowania państwa, na pewno nie jest to, na pewno nie jest to sytuacja dobra. Zresztą zwróćmy uwagę na to, że kwestia toczenia sporów. Nawet nawet albo i przede wszystkim przez polityków piastujących określone funkcje w państwie nie jest niczym nowym, bo tak jak w pewnym momencie rozmawialiśmy o czasach e, e, początku chrześcijaństwa, czy też, e, czy też wcześniej i interpretacji słowa wobec. Natomiast jest to, jest, spór jest częścią funkcjonowania państwa. Tyle tylko, że nie jest niczym złym twierdzić coś, Albo mylić się co do kwestii interpretacji czy rozumienia prawa. Natomiast istotne jest to, aby ostatecznie był sąd, który jest w stanie rozstrzygnąć, niezależnie od tego, czy komuś to rozstrzygnięcie się podoba, czy też nie, jakąś kwestię w sposób ostateczny. Bo tak naprawdę, gdyby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował w sposób prawidłowy, niekwestionowany przez, yy, przez różne środowiska polityczne w zależności od tego, jaki jest interes polityczny przy takim, a nie innym rozstrzygnięciu, to nawet w sytuacji, w której prezydent mówi czysto teoretycznie albo i praktycznie, uzurpowałby sobie prawo do finalnego decydowania, kto ma być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to powinien zebrać się sam Trybunał Konstytucyjny, który w tym zakresie albo podjąłby wiążącą uchwałę, która dokonałaby wykładni prawa w zakresie na przykład tego, czy prezydent może w jakikolwiek sposób blokować albo torpedować proces powołania sędziów, albo na przykład Trybunał Konstytucyjny wydałby uchwałę, w której stwierdziłby swoją niewłaściwość wedle zasady, że nie można być sądem we własnej sprawie i delegowałby tą kompetencję do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który by rozstrzygnął, co prezydent może, czy czego prezydent nie może. I po to właśnie są sądy. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście, Powiedziałem w tym, o tym, w jaki sposób obecny spór powinien zostać rozwiązany, bo wiemy, że w taki nie będzie, ale finalnie dalej dotyczy to wszystkich również kolejnych spraw, tym Albo i przede wszystkim spraw obywateli, którzy twierdzą, że ich prawa, ich rozstrzygnięcie sądu, czy rozstrzygnięcie organu administracyjnego było niezgodne z e, konstytucją. I chyba jedno jest teraz pewne, ta dyskusja jeszcze przez dłuższy czas będzie nam towarzyszyła. Z mecenasem Tymoteuszem Poprockim rozmawiał Paweł Wojewódka.